Ewangelia świętego Jana Rozdział dziewiętnasty Wtedy Piłat wziął Jezusa i ubiczował go, a żołnierze upludłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego i płaszczem szarłatowym przyodziali go. A mówili, bądź pozdrowiony, królu żydowski, i dawali mu policzki. I zaś wyszedł Piłat na dwór i rzekł im, Oto go wam wywodzę na dwór, abyście wiedzieli, iż w nim żadnej winy nie znajduje. Tedy Jezus wyszedł na dwór, niosąc oną cierniową koronę i płaszcz szarłatowy, i rzekł im piłat. Oto człowiek! A gdy go ujrzeli przedniejsi kapłani i słudzy ich, zawołali mówiąc: Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Rzekł im Piłat, weźmijcież go wy, a ukrzyżujcie, bo ci ja w nim żadnej winy nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydowie, myć zakon mamy i według zakonu naszego ma umrzeć, bo się czynił Synem Bożym. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląkł i wszedł za się do ratusza i rzekł do Jezusa. Skądżeś Ty jest? Lecz mu Jezus nie dał odpowiedzi. Tedy mu rzekł Piłat, nie mówisz ze mną? Nie wiesz, iż mam moc ukrzyżować Cię i mam moc wypuścić Cię? Odpowiedział Jezus. Nie miałbyś żadnej mocy nade mną, być nie była dana z góry. Przecież kto mnie Tobie wydał, większy grzech ma. Odtąd Piłat starał się o to, jakoby go wypuścił, lecz Żydowie wołali, mówiąc – Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim. Każdy bowiem, co się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Przetoż Piłat, usłyszawszy te słowa, wywiódł Jezusa na dwór i siadł na stolicy na miejscu, które zowią Litos Trotos, a po żydowsku Gabata. A było to w dzień przygotowania przed Wielkanocą, około szóstej godziny. I rzekł Piłat Żydom. Oto król wasz! A oni zawołali. Strać! Strać! Ukrzyżuj go! Rzekł im Piłat. Królarz waszego ukrzyżuje? Odpowiedzieli przedniejsi kapłani. Nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy im go wydał, żeby był ukrzyżowany. I wzięli Jezusa i wywiedli. A On niosąc krzyż swój, wyszedł na ono miejsce, które zwano trupich głów, a po żydowsku zowią jego Golgota, gdzie Go ukrzyżowali, a z nim drugich dwóch, z obu stron, a w pośrodku Jezusa. Napisał też Piłat i napis i postawił nad krzyżem, a było napisane Jezus Nazareński Król Żydowski. A ten napis czytało wiele Żydów, bo blisko miasta było ono miejsce, gdzie był ukrzyżowany Jezus. A było napisane po żydowsku, po grecku i po łacinie. Wtedy rzekli Piłatowi przedniejsi kapłani żydowscy Nie pisz Król Żydowski, ale iż on powiadał Jestem Królem żydowskim. Odpowiedział Piłat, com napisał, tom napisał. A gdy żołnierze Jezusa ukrzyżowali, wzięli szaty Jego i uczynili cztery części, każdemu żołnierzowi część i suknią, a była ta suknia nieszyta, ale od wierzchu wszystka dziana. Wtedy rzekli jedni do drugich, nie krajmy jej, ale o nie rzućmy losy, czyja ma być. Aby się pismo wypełniło, które mówi, podzielili między się szaty moje, a o odzienie moje los miotali. To wtedy uczynili żołnierze, a stały podle krzyża Jezusowego Matka Jego i siostra Matki Jego Maryja, żona Kleofaszowa i Maryja Magdalena. Wtedy Jezus ujrzawszy Matkę i ucznia, którego miłował, tuż stojącego, Rzekł matce swojej, niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł uczniowi, oto matka twoja. A od onej godziny wziął ją on uczeń do siebie. Potem widząc Jezus, iż się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, rzekł, pragnę. A było tam naczynie postawione, octu pełne, Wtedy oni, napełniwszy gąbkę octem, a obłożywszy ją chizopem, podali do ust jego. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się, a nachyliwszy głowę, oddał ducha. Tedy Żydowie, aby ciała na krzyżu na sabat nie zostały, ponieważ był dzień przygotowania, albowiem był wielki on dzień sabatu, Prosili Piłata, aby im golenie połamano i zdjęto je. Przyszli tedy żołnierze, a pierwszemu wprawdzie złamali golenie i drugiemu, który z nim był ukrzyżowany, ale do Jezusa przyszedłszy, gdy ujrzeli, że już umarł, nie łamali goleni jego. Lecz jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a zarazem wyszła krew i woda. A ten, co to widział, Świadczył o tem. I prawdziwe jest świadectwo Jego, a On wie, iż prawdę powiada, abyście wywierzyli. Albowiem się to stało, aby się wypełniło Pismo Kość jego nie będzie złamana. I za się drugie Pismo mówi ujrzą, kogo przebodli. A potem prosił Piłata Józef z Arymatyi, który był uczniem Jezusowym, ale tajemnym dla bojaźni żydowskiej aby zdjął ciało Jezusowe i pozwolił Piłat. Szedł tedy i zdjął ciało Jezusowe. Przyszedł też i Nikodem, który był przedtem, przyszedł w nocy do Jezusa, niosąc zmieszanej myrry i aloes około sta funtów. Wzięli tedy ciało Jezusowe i uwinęli je w prześcieradła z onemi rzeczami wonnymi, jako jest zwyczaj Żydom umarły chować, a był na onem miejscu, gdzie był ukrzyżowany ogród, a w ogrodzie grób nowy, w którym jeszcze nikt nie był położony. Przetoż tam, dla dnia przygotowania żydowskiego, iż on grób był blisko, położyli Jezusa.